List do Rzymian, szesnasty rozdział, czytajmy wiersze od 24 do 27. Łaska Pana naszego, Jezusa Chrystusa, niech będzie z Wami wszystkimi. A temu, który ma moc utwierdzić Was według Ewangelii Mojej i zwiastowania o Jezusie Chrystusie. Według objawienia tajemnicy przez długie wieki milczeniem pokrytej, ale teraz objawionej i przez pisma prorockie według postanowienia wiecznego Boga obwieszczonej wszystkim narodom, żeby je przywieść do posłuszeństwa wiary, Bogu, który jedynie jest mądry, niech będzie chwała na wieki wieków przez Jezusa Chrystusa. Amen. I chciałbym, abyśmy przez chwilkę skupili się na tej frazie, na tej myśli, która znajduje się w centrum tego przeczytanego przeze mnie fragmentu, a mianowicie na objawieniu tajemnicy, która przez długie wieki była pokryta milczeniem. Lubicie tajemnicę? Tajemnica Atlantydy, zaginionej Atlantydy tajemniczy ogród. Jest wiele różnych tajemnic, które pobudzają ludzką fantazję. Dzieci lubią, jak coś zaczynamy mówić, że słuchaj, to jest tajemnica, nie mów tego nikomu, to od razu nastawiają ucha, o czym będzie mowa, co to takiego. I też jako dorośli też lubimy tajemnicę. Niektórzy nie mogą się doczekać, wręcz jak tam ktoś czegoś nie chce powiedzieć, albo wie, mój słuchaj, to tajemnica, to już ta druga osoba. Po prostu niektórzy mają, nie mogą spokojnie wysiedzieć. Powiedz, proszę, powiedz, powiedz, powiedz. Moja córka, która ma 12 lat, jeżeli coś tam ktoś komuś szepcze, Michał Miłoszowi, czy odwrotnie, czy ja tam do któregoś z chłopaków moich, i ona. Tata, no, co on mówi? No, co on powiedział? Ja mówię, nieważne, to w ogóle nie o to. ale co? Ja muszę wiedzieć. I będzie mnie męczyć, dręczyć, dziurę w brzuchu wiercić, aż jej w końcu powiem. I Bóg również przez całe wieki miał swoją tajemnicę. Tajemnicę pokrytą milczeniem. Ale teraz apostoł Paweł mówi, która została nam objawiona. I przez pisma prorockie według postanowienia Boga obwieszczona wszystkim narodom. Apostoł Paweł w swoich pismach wielokrotnie używa tego określenia tajemnicy. I niektórzy podchodzą do tego w ten sposób, że to jest coś takiego, co nadal jest zakryte i nadal jest niewyjaśnione. Skoro jest to tajemnicą, to najwyraźniej Pan Bóg nie chce o tym mówić, nie chce nam tego objawić. I w takim kościelnym języku czasami słyszymy tego typu stwierdzenia, wiesz, to jest taka wielka tajemnica Boża. Oczywiście ten termin przenosimy na wiele różnych innych kwestii dotyczących wiary. Mówimy o wielkiej tajemnicy wiary. Niektórzy mówią, tak? Znacie to skądś. Wielka tajemnica wiary. Czyli coś, czego nikt taki przeciętny człowiek nie wie, tylko ci szczególnie wybrani, ci szczególnie objawieni, oświeceni, oni trzymają tę tajemnicę w ukryciu przed prostaczkami. Ale apostoł Paweł tutaj mówi o tajemnicy, która została objawiona i jest ogłaszana wszystkim narodom. A więc nie jest to tajemnica, która dzisiaj przed nami miałaby być zakryta. Raczej jest to tajemnica, w którą Bóg chce, abyśmy wejrzeli. Zauważcie, iż apostoł Paweł mówi tutaj o pismach prorockich i pierwsze nasze skojarzenie, kiedy używa tego zwrotu jest, myślimy, Izajasz, Jeremiasz, Samuel może, Mojżesz, inni prorocy, Dawid, ale jeśli mówiłby o ich proroctwie, to raczej nie powiedziałby, że przez całe wieki pokryta milczeniem, ponieważ oni już przemawiali od wieków, tak? Apostoł Paweł tutaj używając tego sformułowania pisma prorockie raczej nie ma na myśli pism proroków, których słowa zostały spisane już, ale ma na myśli tych nowotestamentowych proroków, którzy teraz ogłaszają słowo Pana, które jest objawieniem tej tajemnicy, która przez wieki była pokryta milczeniem, o której Ludzie nie wiedzieli, której nie rozumieli, której nie widzieli. Ona była tam, cały czas była, ale oni tego nie widzieli. Jakby czytając te rzeczy nie widzieli tego, o czym tam była mowa. Apostoł Paweł w szczególny sposób został wybrany, aby stać się zwiastunem tej właśnie wielkiej Bożej tajemnicy. I mam nadzieję, że mówiąc o tej tajemnicy, już wzbudzam wasze zainteresowanie. Cóż to za tajemnica? <głos> Skąd apostoł Paweł miał zrozumienie i objawienie tej tajemnicy? Czy uzyskał je, gdy studiował u stóp Gamaliela, wielkiego żydowskiego nauczyciela? Czy uzyskał zrozumienie... I objawienie tej tajemnicy studiując pisma proroków? W liście do Efezjan mówi nam skąd dowiedział się, w jaki sposób jemu ta tajemnica została odkryta, objawiona. W liście do Efezjan w trzecim rozdziale i drugim wierszu mówi bo zapewne słyszeliście o darze łaski Bożej, która mi została dana dla waszego dobra. Efezjan trzeci rozdział i drugi wiersz. I następny, że przez objawienie została mi odsłonięta tajemnica. A więc apostoł Paweł mówi, że ta tajemnica jemu została objawiona. Jak to powyżej krótko opisałem, mówi. Czytając to możecie zrozumieć moje pojmowanie tajemnicy Chrystusowej, która nie była znana synom ludzkim w dawniejszych pokoleniach, a teraz została przez Ducha objawiona Jego świętym apostołom i prorokom. A więc apostoł Paweł mówi tutaj o tajemnicy Chrystusowej, która przez wieki była pokryta tajemnicą, ludzie tego nie widzieli, nie rozumieli, ale teraz została Jemu objawiona i innym prorokom i apostołom przez ducha. Otwórzmy proszę pierwszy list do Koryntian, drugi rozdział. Mam nadzieję, że macie Biblię, widzę, że większość z was ma to dobrze. Będziemy dużo czytać. Ograniczę się tutaj z jakimiś tam tylko krótkimi komentarzami, ale chciałbym, abyśmy spojrzeli i przeczytali powoli te miejsca odnoszące się do tej tajemnicy i wierzę, że to otworzy nasze oczy i my ujrzymy tą tajemnicę. Czy ja mogę prosić o coś do picia, bo mnie zasycha w gardle? Dziękuję. Pierwszy list do Koryntian, drugi rozdział i czytajmy od wiersza szóstego. My wtedy głosimy mądrość wśród doskonałych, czyli dojrzałych, lecz nie mądrość tego świata, ani władców tego świata, którzy giną, ale głosimy mądrość Bożą, jaką? Tajemną, zakrytą, którą Bóg przed wiekami przeznaczył ku naszej chwale. A więc zobaczcie, tutaj mamy coś, co Bóg przygotował, coś, co Bóg zakrył, a teraz pozwala to głosić, rozgłaszać. I jest to mądrość, której żaden z władców tego świata nie poznał. Dziękuję bardzo. To słowo władców może oznaczać wielkich tego świata, y, mądrych tego świata, tych, na których ludzie patrzą i no, ten to powinien wiedzieć, ten to powinien rozumieć, ten to jest, jest kimś, ma pieniądze, może się kształcić, ma możliwości, ma kontakty, to są wielcy tego świata. Jak oni coś powiedzą, to wiecie, no, wszyscy powinni słuchać, tak? oni powinni wiedzieć, oni powinni rozumieć. Nie ci maluczcy, którzy nic nie wiedzą, nic nie rozumieją, ale ci wielcy. Apostol Paweł tutaj mówi, że żaden z tych wielkich tego świata tej mądrości tajemnej, ukrytej nie poznał. Dlaczego? Bo gdyby poznali, nie byliby Pana chwały ukrzyżowali. Głosimy tedy, jak napisano, czego oko nie widziało i ucho nie słyszało, i co do serca ludzkiego nie wstąpiło. Czasami ten wiesz zupełnie wyrwany z kontekstu, ludzie biorą i mówią, że to o niebie jest mowa, tak? ale w kontekście jak widzimy to nie, nie jest mowa o niebie, tak? tylko apostoł Paweł mówi tutaj o tej ukrytej mądrości, która człowiek jej nie dostrzeże ludzkim okiem, nie dojdzie do tego swoim intensywnym myśleniem, nie wstąpi to do twojego umysłu, gdy będziesz się wysilał i myślał i próbował wejrzeć w te rzeczy, nic z tego. I nie usłyszysz tego swoim uchem. Głosimy tedy, jak napisano, czego oko nie widziało i ucho nie słyszało i co do serca ludzkiego nie wstąpiło. To przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. A więc tutaj mamy pewne kategorie tak? ludzi, którzy mogą wejrzeć tą tajemnicę. Nie jest dla wszystkich ta tajemnica. Wielu może słuchać, mają uszy, ale i tak nie słyszą. Mogą na to patrzeć, mają oczy, ale i tak tego nie zobaczą. Możesz im godzinami tłumaczyć i tłuc i przedstawić to w punktach A, B, C, D od 1 do 10. Oni pokiwają głowami, ale nadal nie widzą tej tajemnicy Bożej. A więc, bracia i siostry, tutaj jest mowa o pewnej tajemnicy, do której nie dojdziemy własnymi siłami. Na, na, na, opierając się na naszych ludzkich możliwościach pojmowania, mówimy tutaj o tajemnicy, która zostaje. Człowiekowi objawiona. To przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Więc nie objawiona wszystkim, że wszyscy usłyszą i wszyscy to zrozumieją, wszyscy to pojmą i wszyscy to zobaczą. Nie, nie, nie. Ci, którzy Go miłują. Albowiem nam, a więc apostoł Paweł zalicza siebie i innych braci i siostry do tego grona, którzy Go miłują. Albowiem nam Objawił to Bóg, a więc zobaczcie, jest to kwestia czego? Objawienia. Dzisiaj w chrześcijaństwie mamy jakby takie dwie skrajności. Mamy skrajność mózgowców i mamy skrajność, nie wiem jak ich nazwać, yy emocjonalistów, tak użyję technicznie takiego terminu, Rozumiecie, o kim mówię, tak? Mamy skrajność tych, którzy studiują, czytają, znają języki. Nie mam nic przeciwko studiowaniu i znaniu języków, nie zrozumcie mnie źle. Ale są tacy, którzy sądzą, że to wiedza prowadzi do poznania, do, do zrozumienia, do życia nawet, tak? Taka książeczka jest mała, wiedza, która prowadzi do życia. Wiecie, kto za tą książeczką stoi? Nie wiecie, to potem wam <śmiech> Ale tutaj apostoł Paweł mówi o czymś, co do serca ludzkiego nie wstępuje, co do ucha ludzkiego nie dociera i czego oko ludzkie nie zobaczy. Ale coś, co objawia sam Bóg przez ducha, tym, którzy go miłują. Albowiem nam objawił to Bóg przez ducha. Bracie i siostro, możesz być wykształconym chrześcijaninem, Możesz wiele wiedzieć, możesz prowadzić rozsądne dyskusje, przedstawiać logiczne argumenty, opierać się na słowie, a możesz być nadal ślepy na tą istotę sprawy, gdyż jest pewna tajemnica Boża, którą jedynie Bóg może przed tobą odkryć. Mamy wielu ludzi mądrych w Kościele. Wielu ludzi wykształconych, ale nie wszyscy oni, w całej swojej mądrości i wiedzy, i wykształceniu, radują się poznaniem tajemnicy Bożej. Co jest treścią tego tajemnego, zakrytego przez wieki poselstwa? Otwórzmy, proszę, ponownie List do Efezjan, pierwszy rozdział tym razem. List do Efezjan, pierwszy rozdział.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 w postaci wszelkiej mądrości i roztropności, oznajmiwszy nam według swego upodobania, którym go uprzednio obdarzył, tajemnicę swojej woli. Aby z nastaniem pełni czasów wykonać ją i w Chrystusie połączyć w jedną całość wszystko.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 My, którzy jako pierwsi nadzieją mieliśmy w Chrystusie. Czy widzicie, jaka jest tajemnica Jego woli? Aby z nastaniem pełni czasów wykonać ją, a więc Jego wolę, tak? I w Chrystusie połączyć w jedną całość wszystko, nie? Czy kiedyś mieliście jakieś takie spotkanie biblijne, na którym próbowaliście to rozgryźć? A mieliście, a my, tak? To jest, to jest piękny, piękny fragment do takiej rozmowy. To jest dużo lepsze niż głosić kazanie. Ja przynajmniej wolę tego typu fragmenty w takim gronie. Siadamy sobie i, i, i rozmawiamy, i modlimy się, i próbujemy rozważać to, rozsądzać. O czym tu jest mowa? Połączyć w jedną całość wszystko. To, co jest na niebiosach i to, co jest na ziemi w Nim, w Chrystusie. Nie ja wiem, czy powinienem zajmować się wyjaśnieniem tego, czy pozostawić to do naszych tutaj rozmów. Pozwólcie, że tylko jakby taką swoją tutaj drobną myślą się podzielę w tym. Niejednokrotnie rozważamy, czy próbujemy wejrzeć w wieczność. Mam nadzieję, że to robicie. Że myślicie nie tylko o tym, co tutaj teraz na ziemi, ale że Bóg, który włożył w wieczność w nasze serca, Sprawia, iż pragniemy być z Panem, pragniemy żyć w wieczności. Mamy dosyć już tego ziemskiego życia i tych ziemskich tutaj znojów i łez. I tęsknimy za naszą Ojczyzną. Jesteśmy tutaj pielgrzymami. W Bożym zamyśle, w Bożym planie jest połączenie wszystkiego w Chrystusie. Nie sądzę, że chodzi tu o wszystko w absolutnym sensie. Nie chodzi o to, że połączymy szatana i grzech i świętość, wszystko, wszystko, wszystko razem. Nie w absolutnym sensie. Ale raczej tego, co niebiańskie, tego, co jest domeną Boga i tego, co ziemskie, co nasze, ludzkie, co przez upadek zostało dramatycznie rozdarte i rozdzielone. I dlatego jest, żyjemy w takim podłym świecie. Dlatego tyle zła, dlatego tyle cierpienia, tyle niesprawiedliwości, tego wszystkiego. Dlatego, że niebo i ziemia są rozdarte. I dlatego modlimy się, Panie, bądź wola Twoja, ja tak jak w niebie, tam jest wszystko dobrze poukładane. Niechaj Twoja wola będzie taki tu na ziemi, bo tutaj tak nie jest. To jest dalekie od tego. Ale w Chrystusie Bożym zamysłem jest połączyć to w jedno na nowo. Aby Bóg był wszystkim we wszystkim. Aby nasze życie na nowo było jedno z Nim. I Bóg tego dokonał w Jezusie Chrystusie. I dzisiaj jesteśmy w tym, w tym miejscu już doświadczenia tego w pewnej mierze. Tak? Już jesteśmy dziećmi bożymi, ale jeszcze się nie objawiło, kim będziemy. Już dzisiaj jesteśmy mieszkańcami ziemi, nieba, obywatelami nieba, ale jeszcze w niebie nie żyjemy. Czekamy na to niebo. Oczekujemy zstąpienia tej niebiańskiej Jerozolimy. Oczekujemy postawienia Bożego tronu pośród swojego ludu, że już nie będzie nawet trzeba słońca, gdyż Bóg będzie naszym słońcem i naszym światłem i wszystkim. Jest to, bracie i siostro, wielka tajemnica. Możesz mnie słuchać i możesz kiwać głową i możesz nie zachwycić się tym. Jeśli nie zostanie nam to objawione, tak jak zostało to objawione Pawłowi i prorokom i apostołom, jeśli nie wejrzymy przez Boże objawienie, w tą tajemnicę, to pozostanie to dla nas piękną religijną gadką. Jest wiele takich rzeczy, wiecie, o których mówimy w Kościele i one tak pięknie brzmią. Krew Chrystusa zmywa nasze grzechy. Jezus prowadzi nas ciągle w zwycięstwie. I dla wielu z nas są to wyświechtane po prostu religijne słowa, w które nie mamy wejrzenia, które nie mają żadnego odniesienia do naszego doświadczenia. Po prostu są to piękne słowa, nad którymi się potrafimy zachwycić, nad którymi może potrafimy się nawet wzruszyć, ale które nie, jak gdyby nie przeobrażają naszego życia, które pozostają w sferze właśnie tych naszych ludzkich możliwości pojmowania. Nie ma tego Bożego objawienia, tego, które by przemieniło nasze życie, przemieniło nasz stosunek do tego świata, przemieniło nasz stosunek do grzechu, przemieniło nasz stosunek do siebie samych, do bliźniego. Tak długo jak jest to wiedza, albo są to emocje, a nie ma w tym prawdziwego Bożego objawienia. Jednym uchem wpada, poruszy naszym umysłem czy emocjami i już tego nie ma. Pozostaje jakieś wspomnienie, pozostają jakieś refleksje, odczucia czasami, ale czy to jest Bożym zamysłem, czy to jest Bożym zamiarem? Czy po to Pan Jezus Chrystus przyszedł? żeby nam więcej do głowy włożyć albo żeby nas emocjonalnie poruszyć. Czy nie przyszedł po to, żeby nas przemienić? Czy nie przyszedł po to, żeby nas uczynić jedno z Ojcem? Bracia i siostry, musimy tego szukać, tak jak tu brat powiedział, z całego serca tego szukać i nie zatrzymać się na niczym mniejszym. Nie, nie, nie, nie, nie poprzestać na wiedzy. Nie poprzestać na studium biblijnym, które przynosi nam dobrą, pożyteczną, błogosławioną wiedzę, ale to jest za mało. Potrzebujemy tego, aby nasze oczy ujrzały tą tajemnicę Bożą. To jest Chrystusa, w którym Bóg zamierza i zamierzył od wieków połączyć na nowo w jedność niebo i ziemię. To jest cudowny Boży zamysł. Pan Jezus Chrystus. Przyszedł na ziemię jako człowiek, Bóg w ciele, ale człowiek został przez ludzi bestialsko potraktowany. Swojego go nie przyjęli, chociaż do swojej własności przyszedł. Ci, do których przemawiał, których karmił, którym głosił Królestwo Boże, których uzdrawiał, wielu z nich nawet nie zareagowało. Wielu z nich słuchało, najadło się i przyszło następnego dnia, żeby dostać więcej. Nawet niektórzy uzdrowieni. Czytamy, że nawet nie przyszli, żeby mu podziękować. Niezrozumiany, wzgardzony przez, przez ludzi, w końcu przybity do krzyża. Dla jednych pośmiewisko, dla drugich głupota, dla innych hańba. I dzisiaj słuchają o nich i o nim, i dla, jest to tylko jakaś historyczna, dramatyczna postać. Wielka religijna postać, ich oczy nie widzą tajemnicy Bożej. Studiują jego życie, piszą swoje nowe biografie, nagrywają filmy, wydają powieści, ale nie widzą tajemnicy Bożej. Spójrzmy jeszcze do trzeciego rozdziału listu do Efezjan, gdzie apostoł Paweł rozwija jeszcze tą myśl tajemnicy Bożej. Efezjan trzeci rozdział od drugiego wiersza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 której sługą zostałem według łaski Bożej, według daru łaski Bożej, okazanej mi przez Jego wszechmocne działanie, mnie, najmniejszemu ze wszystkich świętych, została okazana ta łaska, abym zwiastował poganom niezgłębione bogactwo Chrystusowe i abym wywiódł na światło tajemny plan, ukryty od wieków w Bogu, który wszystko stworzył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 o tym tajemnym Bożym planie, ukrytym od wieków w Bogu, który wszystko stworzył, aby teraz nadziemskie władze i zwierzchności poznały przez Kościół różnorodną mądrość Bożą. Kościół jest tym miejscem, w którym Bóg jedna ze sobą człowieka. I oczywiście nie mówimy tu o jakiejś denominacji, nie mówimy tu o jakiejś instytucji, Mówimy tu o ciele Chrystusa, o tych, którym ta tajemnica została objawiona, których oczy wiary zostały otwarte, którzy zobaczyli Chrystusa, prawdziwie tym, kim jest, zbawcą ich Panem, stwórcą nieba i ziemi, początkiem i końcem, alfą i omegą, przed którymi chwała Chrystusa została odkryta i którzy Go pokochali miłością, którzy są gotowi Uznać wszystko za śmiecie, żeby tylko poznać Go, żeby tylko zyskać Go, żeby tylko znaleźć się w Nim. I są gotowi nawet uczestniczyć w Jego cierpieniach, aby mieć też udział w Jego chwale i w Jego mocy i w Jego łasce. Jakże potrzebujemy, bracia i siostry, takiego objawienia Chrystusa, jeśli jeszcze Go nie posiadamy. Jakże potrzebujemy większego i większego objawienia, piękna chwały naszego Zbawcy, naszego Pana. Tego, którego Słowem zostało wszystko uczynione i który mocą swego Słowa utrzymuje wszystko w istnieniu. W Chrystusie stajemy się częścią jednego ciała. Żydzi i poganie. Nie ma różnicy. Przez całe wieki Żydzi postrzegali siebie i słusznie, jako ten naród wybrany. Bóg ich sobie wybrał ze wszystkich narodów, aby byli jego szczególną własnością. Ale zamiar Boży był taki, aby przez nich dotrzeć do wszystkich. To był od początku Boży zamiast. Kościół, który zjednoczony z Chrystusem ma udział w Jego bogactwie, obfitości życia i wiecznej chwale. Oby Bóg otwierał nasze oczy na poznanie tego bogactwa. Amen.